Minęła 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki Maria Furdyna i Piotr Balasz. Nie żyje poseł Łukasz Litewka. 36-letni polityk lewicy zginął w wypadku drogowym. Minister Sprawiedliwości apeluje do poszkodowanych przez zonda krypto, by zgłaszali się do prokuratury regionalnej w Katowicach. Proszę wejść na stronę tej prokuratury. Tam jest taka instrukcja, w jaki sposób to robić. Jest już dostępny nowy podcast Polskiego Radia. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Na początek tragiczna informacja. Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Parlamentarzysta lewicy zginął w wypadku na drodze między Dąbrową Górniczą a swoim rodzinnym Sosnowcem. Jadąc rowerem został potrącony przez samochód, którego kierowca prawdopodobnie zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwległy pas. Był człowiekiem o otwartym sercu, wspomina partyjnego kolegę wicepremier Krzysztof Gawkowski. Na pewno cała Polska straciła wyjątkowego człowieka. Człowieka, który dawał takie poczucie, że Warto pomagać innym. Swoją dobrą energię przekazywał właśnie na budowanie i tworzenie lepszego świata. To bardzo smutna wiadomość mówiła w rozmowie z TVP Info posłanka Centrum Barbara Okuła. Był to bardzo życzliwy człowiek. Z sercem wielokrotnie obserwowałam go też na Facebooku, jak upubliczniał zbiórki, jak potrafił zwerbować ludzi, żeby w ciągu jednego dnia nazbierać na jakieś dziecko. Tak wiele mógł jeszcze zrobić, a więc bardzo się tym zasmuciłam. 36-letni Litewka był posłem po raz pierwszy. Dostał się do parlamentu, choć na swojej liście wyborczej miał ostatnie miejsce. Na swoich banerach wyborczych zamiast politycznych postulatów promował psy ze schronisk. Dzięki temu wiele z nich znalazło nowy dom. Był cenionym społecznikiem, angażował się w pomoc chorym dzieciom, seniorom i osobom w kryzysie. Posła żegnają w mediach społecznościowych koledzy z parlamentarnych ław. Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam jak być lepszymi ludźmi, napisali w komunikacie działacze Lewicy. Każdego dnia do katowickiej prokuratury trafia nawet kilkaset zawiadomień od osób pokrzywdzonych przez zonda kryptom. W ubiegłym tygodniu wszczęto śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy przez największą w kraju giełdę kryptowalut. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek apeluje, by osoby poszkodowane zgłaszały się do prokuratury. Rozpoczęła się intensywna praca. Obywatele mogą zgłaszać zawiadomienia do prokuratury regionalnej w Katowicach. Proszę wejść na stronę tej prokuratury. Tam jest taka instrukcja, w jaki sposób to robić. Fakt, że firma Zonda Krypto jest sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, uwiarygodniało ją w oczach klientów. Przyznaje pan Michał, kolejny poszkodowany, do którego dotarł reporter Polskiego Radia. Skłosiło mnie to tym, że ona była w jakiś sposób uwiarygodniana, między innymi przez instytucje takie jak PKOL. Dla odbiorcy, dla klienta było to dosyć jednoznaczne. No i działało na, na plus tego podmiotu. No jak widać, tak nie jest. Bo bardzo ubolewam nad tym. Giełda kryptowalut Zonda Krypto od października ubiegłego roku jest generalnym sponsorem PKO -Lum.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 Tasia Grypa dziesiątkuje polskie fermy drobiu. Od początku roku wykryto prawie 100 ognisk tej choroby. Na pewno mamy się czym niepokoić, przyznaje profesor Krzysztof Śmietanka z Powiatowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja jest w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, czyli w tych województwach, które są zazwyczaj utożsamiane z dużą koncentracją ferm drobiu, które wirus bardzo często odwiedza. Do Puławskiego Instytutu zajmującego się wykrywaniem wirusa dziennie trafia kilkaset próbek. Są to zarówno podejrzenia dotyczące ptasi grypy, jak i rzekomego pomoru drobiu.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Do końca, do końca dnia cieszymy się słońcem, a chmur jak na lekarstwo. Dziś deszcz nie powinien nigdzie spaść. Na termometrach na ogół od 14 do 18 stopni, chłodniej jedynie lokalnie na północy od 6 do 8, a ciśnienie nie zmienia się. Wynosi w Warszawie 999 hektopaskali.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 Polskie Radio. Jedynka. I 9 minut po godzinie 17. Karolina Rożej. Dzień dobry ponownie. Popołudniówka. Gra dalej. Ekspres Jedynki. I przypominamy, że dziś, 23 kwietnia, przypada Światowy Dzień Książki. Może to jest dobra okazja, żeby napocząć troszeczkę swój stosik wstydu, czyli te wszystkie książki kupione albo wypożyczone, a jeszcze nie przeczytane. Natomiast zadzwonił do nas słuchacz, pan Jacek. Jak się okazuje, świętuje ten dzień od dziecka. Pozdrawiam wszystkich czytelników. Ja chciałem powiedzieć, że ja czytam książki Stephena Kinga. Są bardzo fajne. Jak byłem młodszy, czytałem książki Dama Bagdaja. Mam chyba wszystkie jego książki kupione, a ostatnio przypomniała mi się książka z podstawówki dzieci z Bullerbym. Zakupiłem, przeczytałem. Super, takie książki są. Fajnie wracać do takich książek z dzieciństwa rzeczywiście, natomiast jeśli chodzi o książki Kinga, bardzo jestem ciekawa, którą pan uważa za najlepszą. Moim zdaniem opus magnum Stevena Kinga to bastion, ale uwielbiam też liśnienie To i Misery. Ale dzisiaj nie tylko książki mają święto. Grał Forest Gump, Gump, grał Marty Supreme, grał Grubba i chyba każdy z nas też grał na koloniach, na osiedlu w Domu Kultury, w tenisa stołowego, zwanego też ping-pongiem, choć to chyba nie jest to samo, to wszystko wyjaśnimy przed godziną 18, a już za chwilę w Ekspresie Jedynki. Piwko piłyśmy czy coś innego, no tak się zaczynało, niewinne początki, a później to już po prostu doszło właśnie do picie w samotności, to już myślę, że to był ten próg, który przekroczyłam. Jak piją kobiety, a piją niestety coraz więcej i coraz bardziej ryzykownie, o tym już za chwilę w Ekspresie Jedynki. czwartkowe Ekspres Jedenki, 13 minut po godzinie 17. Już teraz po południówce o problemie, który przez długie lata pozostawał w cieniu. Ten problem to nadużywanie alkoholu przez kobiety. Przestaje on już być tematem tabu. No i także przez to widać coraz wyraźniej jego skalę, także w lokalnych społecznościach. Ostatnie dni przyniosły taki przykład z Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Policja w nocy zatrzymała nietrzeźwą matkę opiekującą się dzieckiem. I to potwierdza, że to picie kobiet to nie jest tylko i wyłącznie margines, ale bardzo poważny. Problem społeczny i nim zajęła się nasza reporterka Kinga Grabowska. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom szacuje, że nawet około 600 tysięcy kobiet w Polsce pije w sposób ryzykowny. Wiele przypadków nie trafia jednak do statystyk. Pozostają ukryte w czterech ścianach domów. Historia z Bartoszy, o której mówi rzeczniczka tamtejszej komendy policji pokazuje jedne z bardziej dotkliwych szkód społecznych jakie powoduje picie kobiet. Było przed północą, jak policjanci patrolujący Bartoszyce na ulicy Kętrzyńskiej zauważyli zataczającą się kobietę, której towarzyszyło kilkuletnie dziecko. Mówi podkomisarz Marta Kabelis. To, co policjanci zastali w jej domu, nie napawa entuzjazmem. W mieszkaniu był 51-letni mąż kobiety, który też był pijany i miał pod opieką młodsze dzieci pary. Dzieci zostały objęte tymczasową opieką, a w rodzinie wdrożono procedurę niebieskiej karty. Pytanie, czy to wystarczy, by doszło do zmiany. Specjalistka psychoterapii uzależnień Leokadia Derkies podkreśla, że w przypadku uzależnienia szanse na poprawę bez kompleksowej pomocy są niestety niewielkie. Tworzy się taki specyficzny mechanizm, który uniemożliwia jakby dostrzeżenie tych konsekwencji. Że taka osoba znajduje bardzo dużo wytłumaczeń na daną sytuację, natomiast rzadko kiedy łączy to ze swoim piciem. Z ostatnich pełnych danych NFZ-u, które podsumowują 2024 rok wynika, że ze specy specjalistycznego wsparcia związanego właśnie z problemem alkoholowym skorzystało ponad 175 tysięcy osób. 20% stanowiły kobiety. Eksperci wskazują, że panie uzależniają się inaczej niż mężczyźni. Często szybciej, mimo że sięgają po słabsze alkohole. Kluczowa jest jednak regularność. Picie częste, czasem codzienne. Pani Agata, która podzieliła się z nami swoim doświadczeniem, przyznaje, że jej historia, jak u wielu innych, zaczęła się niewinnie Towarzystwo. Fajnie było. Wszystko zrobione w domu, obiad ugotowany, bo były koleżanki, a że przy okazji piwko piłyśmy czy coś innego. No tak się zaczynało, niewinne początki. A później to już po prostu doszło właśnie do picia w samotności. To już myślę, że to był ten próg, który przekroczyłam. Badania pokazują, że kobiety szybciej odczuwają negatywne skutki picia i częściej towarzyszą im wstyd oraz poczucie winy. Nie zawsze jednak przekłada się to na decyzję o podjęciu leczenia. Aneta Nowosielska, asystentka rodziny w jednym z Gopsów w naszym regionie wskazuje, że zdarzają się sytuacje, w których uzależnienie kobiety, matki prowadzi do rozpadu więzi rodzinnych. Jest jednym z przykładów, jest to, że matka porzuciła własną rodzinę, wybrała alkohol, poszła gdzieś, wyprowadziła się do innego miasta. Teraz najprawdopodobniej jest jakąś bezdomną osobą, która gdzieś tam niestety żyje na ulicy. Może więc to najwyższy czas, by przestać udawać, że alkoholizm jest domeną mężczyzn i że problemu nie ma, bo on nie zniknie, tylko będzie rósł. Dokładnie tak, jak rośnie liczba kobiet, które za swoje picie płacą najwyższą cenę. Jaki jest zatem ten kobiecy piciorys, bo tak się bardzo często mówi w kontekście uzależnienia, o tym także teraz z gościem popołudniówki radiowej jedynki w naszym studiu, Vanessa Wilbik, psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień, także Centrum Terapii Dialog. Dzień dobry pani Vanessa. Dzień dobry. Czy to kobiece picie rzeczywiście jest radykalnie inne od picia mężczyzn? E, no to jest dobre pytanie, bo myślę sobie, że... Mm, jeżeli chodzi o mm, czas, yy, yy, yy, myślę, że to się zmienia po prostu. Yy, faktycznie kobiety piją inaczej, a z innych powodów. Yy. Czy to prawda, że częściej kobiety piją w samotności i w ukryciu? Yy, myślę, że tak. I mamy też na to yy, doświadczenia pacjentów, którzy o tym opowiadają. Yy, może powiem coś, dlaczego. Dlaczego? Kobiece picie jest bardziej stygmatyzowane. Kobiety mają pewne role społeczne, które są bardzo wymagające. Kobieta musi być przykładną matką, kobieta musi dowozić tak zwane swoje obowiązki. Kobieta musi być też silna. Często kobiety, mówi się, że kobiety powinny być silne, radzić sobie, a nawet mówić mężczyznom, jak powinno się żyć, jakie są zasady. No są men menadżerkami właściwie całego gospodarstwa domowego i wszystkich domowników. I czy dlatego właśnie piją, bo czasami sobie z tą rolą nie radzą? Tak, myślę, że mogą sobie nie radzić, bo mm, też jest tak, że jeżeli nawet radzą sobie z obowiązkami, e, cały dzień mm, mają e, pracę, obowiązki, dzieci gotują obiad i tak dalej, to wieczorem jednak siedzą w ciszy i zastanawiają się, co dalej, jak sobie z tym poradzić spotkałam się z takim zdaniem, że kiedy pije mężczyzna, to 9 na 10 kobiet próbuje mu pomóc wyjść z uzależnienia, Kiedy pije kobieta, to 9 na 10 mężczyzn ją zostawia. To właściwie potwierdza to, co pani mówi, że, mówi, że pijący mężczyzna, no może w niektórych przypadkach to rozrywkowy gość, pijona, pijąca kobieta jest żałosna w odczuciu społecznym. Tak niestety jest. Zmienia się to na szczęście z roku na rok, ponieważ y, wiedza o uzależnieniu y, jest coraz bardziej szerzona, czy to w podcastach, czy y, po prostu dużo osób już przyznaje się do tej choroby, bo trzeba przyznać, że to jest choroba i warto o tym wiedzieć, że to nie jest po prostu picie, bo lubię. Wracając jeszcze do samej specyfiki, picia alkoholu przez kobiety, tego kobiecego piciorysu, czy... Częściej to kobiety są takimi wysoko funkcjonującymi alkoholiczkami. To w ogóle właściwie też dotykamy tego, jak wygląda i jak może wyglądać alkoholizm, bo to nie są tylko i wyłącznie nie wiem, wielodniowe ciągi i upijanie się do nieprzytomności, tylko alkoholizm potrafi mieć bardzo różne oblicze. Mm -hmm. y nie wiem, czy tak jest, ale myślę sobie, że kobiety lepiej, lepiej to maskują. Po prostu mogą nałożyć makijaż, założyć szpilki. Małpkę włożyć do torebki i iść dalej wykonywać swoje obowiązki. A kiedy chcą napić się bardziej, zamykają się w domu i nikt tego nie widzi. I czy także dlatego o wiele trudniej jest skłonić do leczenia kobiety? Choćby dlatego, że dużo później jest problem zauważony. Tak, bo żeby pomóc, trzeba to zauważać. E, osoby uzależnione potrzebują wsparcia, potrzebują dobrego słowa, potrzebują wiedzieć, że są ważne, żeby zmienić swoje życie i kiedy kobieta zamyka się w sobie, zamyka się w domu, izoluje od ludzi, nie jest w stanie dostać tej pomocy, i nie jest zauważona. A czy to prawda, że w przypadku kobiet też bardzo często pojawia się taka, no właściwie bardzo tragiczna triada, czyli picie alkoholu albo już alkoholizm, depresja i zaburzenie odżywiania? Jak najbardziej jest to prawda, ponieważ alkohol zmienia to, jak organizm funkcjonuje i niestety wpływa na emocje, na hormony, gdzie u kobiet jest to bardzo ważne i powoduje różne zaburzenia, e, choroby, jakimi są depresja czy zaburzenie odżywiania. Kobiety też uzależniają się dużo szybciej od alkoholu i o wiele bardziej odczuwają jego negatywne skutki, choćby ze względu na po prostu swoją biologię. Dokładnie. Pani Vanessa, to y, powiedzmy o tej może jaśniejszej stronie. Jeśli widać już, że jest jakiś problem, to... Y, jak powinna wyglądać taka mądra pomoc? Bliskiej osoby, przyjaciółki, siostry, matki, dziecka? Mhm. No Przede wszystkim nie bać się o tym rozmawiać. E, czasami e, zapytać, jak mogę pomóc. E, czy... A co wtedy, kiedy ta osoba mówi, ale w czym masz mi pomóc, skoro przecież nie ma problemu? Mhm. No, jest to e, ważny aspekt, ponieważ w uzależnieniu są pewne mechanizmy, które powodują, że człowiek sam tego nie zauważy. Dlatego w leczeniu uzależnienia tak ważna jest terapia grupowa, gdzie kobiety nie decydują się często na nią, ponieważ się wstydzą. Mhm. I dzięki temu, że ta osoba zauważy to, że inni też tak mają i mówią o tym, może to pomóc ale najważniejszy jest ten pierwszy krok, żeby A, przyjrzeć jak, się nim. Jak wynika z pani doświadczeń, czy innych y, terapeutów, co właściwie jest takim bodźcem, który y, potrafi skłonić do tego, żeby po tę pomoc sięgnąć? Czy to jest sięgnięcie dna, czy potrafią też być zupełnie inne aspekty? A, u kobiet często są to relacje. Y, I faktycznie mogą to być konsekwencje związane z relacjami y, Często jest tak na przykład, że ktoś odmawia tej relacji ze względu na zachowanie, jakim jest picie i dla kobiet jest to bardzo ważne. A jak y, właściwie łatwo jest przekroczyć te granice od czegoś, co wydaje nam się takim piciem towarzyskim, piciem sporadycznym, no właśnie do poważnego problemu? I to już nie dotyczy płci tylko i wyłącznie. Niestety nie da się tego wyczuć. Jest to bardzo cienka, pacjenci mówią też cienka, czerwona linia, bo nigdy nie wiadomo, kiedy człowiek się uzależni. I jest takie przeświadczenie, że jak już będę widział problem, to przestanę, a często już nie da się tego zauważyć. Bardzo dziękuję za rozmowę, Vanessa Wilbik, psychologka, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień, Centrum Terapii Dialog, czyli yy, najpierw trzeba otworzyć się na to, żeby żeby no, zrobić to miejsce, żeby ktoś mógł nam pomóc, tak? Jak najbardziej. Dziękuję za rozmowę. Vanessa Wilbik, psycholożka. Dziękuję. Dzięki. Przy Polskiego Radia I'm gonna a To program Pierwszy Polskiego Radia na Zegarach 17.30. Skrót aktualności Piotr Balasz. Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki. 36-letni parlamentarzysta lewicy zginął podczas przejeżdżki rowerem Potrzącony przez samochód niedaleko rodzinnego domu, potwierdza policja. Działo się to na drodze, która prowadzi przez las od Dąbrowej Górniczej w kierunku Sosnowca. Był znany ze swoich dobroczynnych inicjatyw, wspomina rzecznik lewicy Łukasz Michnik. Pomagał co chwilę ludziom, ludziom, którym działać się krzywda, zwierzętom. Łukasz Litewka był posłem po raz pierwszy. Samorządowcy z południa Polski reagują na tragedię, do której doszło niedaleko Sanoka. 58-latka zginęła zaatakowana przez niedźwiedzia. Wraca postulat ograniczenia populacji drapieżników. Niedźwiedzi i wilków w Bieszczadach i Beskidzie Niskim jest o dużo za dużo. Węgry nie będą reprezentowane na rozpoczynającym się dziś szczycie Unii na Cyprze. Ustępujący premier Wiktor Orban zrezygnował z wjazdu i nie wyznaczył też swojego zastępstwa. Prezydent Donald Trump rozkazał marynarce wojennej USA otwierać ogień do każdej irańskiej łodzi próbującej minować ciśninę Ormus. Ogłosił też, że cieśnina jest szczelnie zamknięta do czasu zawarcia porozumienia. Komisja Europejska przekazała Fundacji Biennale w Wenecji pismo informujące, że zamierza zawiesić albo odebrać jej 2 miliony euro dotacji. Powód? Zgoda Fundacji na ponowne otwarcie pawilonu rosyjskiego podczas tegorocznej edycji wydarzenia. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 18.00. Południówka radiowej 1, 17.35 na zegarach i teraz przeniesiemy się do Katowic, dokładnie na Europejski Kongres Gospodarczy. Ekspres Gospodarczy. I w Katowicach na kongresie jest Justyna Golonko, relacjonuje dla państwa, dla nas najważniejsze wydarzenia i wszystkie tematy, o których mówi się w Katowicach. Dzień dobry Justyna. Dzień dobry z Katowic. Dziś na Europejskim Kongresie Gospodarczym dużo paneli, dużo spotkań poświęconych jest takim dużym inwestycjom infrastrukturalnym, krytycznym, zmianom w tym obszarze. I my teraz powiemy właśnie o takich dużych inwestycjach, ale ważnych dla każdego z nas, czyli o kolei. Naszym gościem w tym naszym kongresowym studiu jest Jakub Majewski, przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe, S.A. i Fundacja Prokolej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziś usłyszeliśmy że do 2030 roku PKP planuje umocnić swoją pozycję w przewozach pasażerskich i co ważne podnieść standardy obsługi pasażerów. Ma być szybciej, ma być punktualniej. To są takie wyczekiwane zmiany i nieraz już obiecywane. To prawda, ale rzeczywiście jak spojrzymy na to, jak pasażerowie zaczęli wracać do pociągów, a w zasadzie przybywać do nich ci, co dawno albo nigdy jeszcze nimi nie jeździli, no to po, zaczynamy pobijać rekordy. Najwięcej pasażerów od 1990 roku. Najwięcej w tym wieku to zeszły rok, a ten się zaczął znowu bardzo dobrze, więc... Trzeba o nich zadbać. Idziemy na rekord, potrzebujemy więcej taborów, więcej przepustowości, bo mamy klientów i kolej pasażerska rzeczywiście idzie do przodu bardzo mocno. To, o czym mówimy, jest bardzo ważne, bo to zapotrzebowanie, o czym pan wspomniał, na ten ekologiczny tabor, szczególnie w czasie tego kryzysu paliwowego, pokazało, że faktycznie my przesiadamy się z aut w pociągi. Tak, żeby to nie zabrzmiało źle, ale generalnie kolej kolejarze raczej cieszą się z tego, że drożeją paliwa, bo konkurencja pociągów w stosunku do indywidualnego samochodu jest coraz lepsza. Tym bardziej, że kolej jest już elektromobilna, jest napędzana w dużej części odnawialnymi źródłami energii, więc rzeczywiście jest też czystym transportem. Im więcej osób pojedzie pociągiem, tym lepiej nie tylko dla nas i nie dla naszej kieszeni, ale również dla środowiska przyrodniczego. Chciałoby się tylko jeszcze, żeby te bilety na pociągi nie drożały. Tego się da uniknąć? Da się uniknąć o tyle, że od dłuższego czasu nie było podwyżek. Ja nawet zaczynam zauważać, że jest tak dużo chętnych do podróży pociągiem, że często tych biletów nie ma. No i wtedy powstaje pytanie, czy one nie są zbyt tanie, skoro wszystkie sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Ale nie chodzi o to, żeby zarabiać więcej na jednym pasażerze. W sumie chodziłoby o to, żeby wozić więcej pasażerów. Czyli potrzebujemy więcej pociągów, więcej wagonów, lokomotyw, ale też więcej przepustowości na torach, żeby te pociągi jeździły częściej i zabrały wszystkich chętnych. I tak ma przecież być, bo planujecie duże inwestycje i w tabor przecież także. W tabor i w infrastrukturę. No i teraz w końcu mamy wejść do tego klubu państw, które mają swoją kolej dużych prędkości. Przy okazji inwestycji w Port Polska ma powstać pierwsza linia kolei dużych prędkości od Warszawy przez Łódź do Wrocławia z odgałęzieniem do Poznania. Ma, pociągi mają się tam rozpędzać do 300 km na godzinę. To gigantyczna zmiana technologiczna, ale też wizerunkowa. Już polski pociąg nie będzie się kojarzył z tym zatłoczonym korytarzem i przepełnionym dworcem, ale z czymś, co w zasadzie przypomina samolot, a może nawet z tym samolotem wygrywa, bo jadąc z tą prędkością dojedziemy z centrum do centrum znacznie szybciej niż ktoś dotrze taksówką na lotnisko i dopiero będzie czekał na odprawę. To ciekawe, że pan wspomniał o tych samolotach, bo ja właśnie o to chciałam zapytać, bo pojawiają się takie dane, że pociągi zaczynają może nie wygrywać, to może nie jest dobre określenie, z samolotami, ale jednak wygląda to tak, że z racji tego chaosu w transporcie lotniczym, odwoływanych e, lotów, część z nas przesiada się z samolotu właśnie w pociągi. Rzeczywiście, pociąg na odległości 500-700 km, który jedzie z prędkością na poziomie 200-300 km na godzinę, jest w stanie spokojnie z tym samolotem wygrać. I oczywiście dużo mówimy o opóźnieniach na kolei. Kolej się często kojarzy z opóźnieniami, tylko nasi pasażerowie się denerwują, jak pociąg jest spóźniony 20-30 minut, a jak samolot wylatuje 30 minut, to się wszyscy cieszą, że w ogóle poleciał, bo potrafił być spóźniony kilka godzin albo w ogóle pojawia się na tablicy informacja, że go nie będzie. No na kolei na szczęście tak nie jest, żeby pociąg zniknął całkowicie z radarów i trzeba, było wrócić do domu. Warto Pamiętać jak ktoś jeździ pociągiem, że pociąg spóźniony powyżej godziny to 1,4 ceny biletu w naszej kieszeni, a jak dojedziemy dwie godziny później, to należy nam się połowa kasy, którą wydaliśmy na bilet. To też jest taki element motywujący właśnie do tego, żeby jeździć punktualnie. A z drugiej strony, jeżeli coś nie wyjdzie, a w tak skomplikowanym systemie i mocno przeładowanym przewozami czasem się tak zdarza oczywiście, tak jak i na drogach utkniemy czasem w korku czy przy jakichś robotach drogowych my jeździmy dzisiaj w Polsce po wielkim placu budowy, bo te ogromne inwestycje których Pani wspomniała, oznaczają, że te linie kolejowe cały czas są w przebudowie, a jednocześnie nie zatrzymaliśmy ruchu pociągów, więc to jest takie karkołomna układanka. Jak naraz modernizować sieć i jednocześnie prowadzić ruch? To na koniec tak krótko powiedzmy, że PKP Polskie Linie Kolejowe w tym roku, podobnie jak my, jak Polskie Radio, no i program pierwszy Polskiego Radia, obchodzi w tym roku stulecie istnienia wszystkiego najlepszego tutaj. Składamy życzenia urodzinowe. Można dziś chyba powiedzieć o sporym sukcesie, e, jeśli chodzi o naszą kolej, ale nadal przed koleją duże wyzwania. Rzeczywiście, dziękuję za życzenia. Obchodzimy stulecie polskich kolei państwowych. No i widać, że ta gałąź transportu, która była już skazywana może na takie skierowanie na boczny tor, mocno się odrodziła. Jest więcej chętnych, jest bardzo dużo środków, bardzo dużo innowacji wokół kolei i wygląda na to, że to jest naprawdę renesans, który spowoduje, że to będzie równoprawny środek transportu do wyboru przewozów nas, czy naszych towarów. I tak optymistycznie kończymy naszą rozmowę. Jakub Majewski, przewodniczący rady nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Fundacja Prokolej. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Jedynka. To jest radio. Kolejne relacje z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oczywiście jutro. W Radiowej Jedence już od samego rana, czyli w sygnałach dnia. A to jest Ekspres Jedynki za 18 minut 18. Już za chwilę Partyjka Ingla.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 My kolegi szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości Pokaż mi śniegi, zjeść ze mną po białej łące Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią, więc uważaj na niego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 To nie jest piosenka o jeździe na sankach, takie odkrycie. może mieć człowiek w bardzo dorosłym wieku także. Ekspres 1 za kwadrans 18. Program pierwszy polskiego radia. I tak naprawdę dzisiaj jest podwójna okazja do oświętowania. Światowy Dzień Książki, o tym już mówiliśmy, ale także Światowy Dzień Tenisa Stołowego. W tym roku przypada setna rocznica pierwszych oficjalnych mistrzostw świata w tej dyscyplinie i studiu jest Krzysztof Kuza, który też na pewno nie jedną partyjkę rozegrał. Nie jedną książkę przeczytał. <laughs> Proszę, takie rzeczy też są możliwe. Ten, ten dzień jest dla mnie naprawdę bardzo ważny z bardzo wielu powodów. Ciekawe, to wyzwanie przed tobą grać w. Tenis stołowy i, czytać książkę. i jednocześnie czytać książki. Jeszcze myślę, że na początku XX wieku mogłoby to być możliwe, dlatego że ta grania była tak szybka, a w ogóle ciekawostka kiedyś była postrzegana jako dyscyplina zimowa. To rzeczywiście jest bardzo ciekawe, bo tenis stołowy narodził się pod koniec XIX wieku i narodził się w Anglii. W Anglii proszę tak. sobie wyobrazić, że to była gra angielskich dżentelmenów tak, tak naprawdę. Którzy po prostu, kiedy się kończył sezon na tenis na trawie, czy po prostu ten taki na korcie, no chcieli sobie dalej rozgrywać jakieś mecze no i postanowili, że będą to robić na stołach w jadalni. No i tak się rozpoczęła historia tenisa stołowego do Polski. I przywędrował dosyć wcześnie, bo też na początku XX wieku. Oczywiście wtedy jeszcze Polski nie było na mapie Europy, bo to był początek XX wieku. No ale powstanie Polskiego Związku Tenisa Stołowego, czyli rok 1931, to już jest powstanie tej organizacji, a więc będziemy obchodzić, obchodzimy w tym roku 95 lat, a takimi inicjatorami tenisa stołowego w Polsce były środowiska żydowskie w naszym kraju. Pierwszy wybitny polski tenisista stołowy Alois Erlich, trzykrotny indywidualny wicemistrz świata jeden z najpopularniejszych polskich sportowców tego okresu międzywojennego. I co ciekawe, on zdobył ten tytuł wicemistrza świata, ten pierwszy w 1935 roku w Londynie, gdzie teraz też w Londynie będą się odbywać mistrzostwa świata. No i te Czyli pierwsze do odbyły, się, tak, odbyły się pierwsze w 1926 roku. Wtedy jeszcze naszej reprezentacji na tych pierwszych zawodach nie było. No i, no i kilkadziesiąt lat tak naprawdę trzeba było czekać na kolejne wielkie nazwisko w tym sporcie, w no Polsce. No tak, to prawda, bo bo to lata 80. XX wieku. Andrzej Gruba i jego wielkie sukcesy, także Leszek Kucharski, bo przecież tworzyli wspaniałą parę deblową, jedną z najlepszych na świecie. Medale Mistrzostw Świata i, i Europy, triumf Andrzeja Gruby w Pucharze Świata. No i to dzięki właśnie Andrzejowi Grubie można powiedzieć, że polski tenis stołowy wyszedł ze świetlicy na salony tej dyscypliny. Posłuchajmy. Robię co w mojej mocy, by rzeczywiście tenis stołowy stał się jeszcze bardziej popularny. Nie mówię o tym najbardziej wyczynowym, ale jako w sporcie nawet takim turystycznym, rekreacyjnym, by to się po prostu podobało, by to się przyjęło, rzeczywiście stało się w pewnym sensie nawet cząstką czasu wolnego. Może to być formą zabawy, może to być formą takiego wielkiego sportu. Ta dyscyplina sportu dała mi sporo i wydaje mi się, że w tej właśnie formie oddaje jej to, co należne. Trzeba umieć brać, ale również i dawać. No a przy okazji myślę, że również jest tym wszystkim, również i podtekst, nawet głębszy powiedziałbym. Kwestia sprawienia radości. Na przykład dzieciakom takie spotkanie z rakietką i piłeczką w szerszym gronie sprawia wielką frajdę. Ale Krzysiek, to były lata 80, te czasy największych sukcesów Andrzeja Grubby, który zmarł notabene 21 lat temu już właściwie. Tak. Jak jest dzisiaj z popularnością tego No sprawiedla? chyba nie jest y, tak y, źle, bo kiedy w Chodzimy do hali sportowej przy szkole albo w centrum sportu, tak jak ja dziś zajrzałem do hali ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, no to można usłyszeć taki charakterystyczny dźwięk. No i od razu zapytałem grających tam młodych ludzi, dlaczego tenis stołowy? Na pewno ta indywidualność, te bardzo szybkie wymiany bardzo mi się podobają. Sport bardzo wymagający, praca na nogach jest bardzo potrzebna w tym sporcie. To jest sport wszechstronny i każdy w tym sporcie znajdzie coś dla siebie. Tak, myślę, że na pewno odstresowuje. Szczególnie dlatego, że po prostu całe to napięcie po całym dniu w jakiś sposób może się uwolnić. Uważam, że zainteresowanie w tych młodzieży rośnie. Aktualny najlepszy polski tenisista, Miłosz gimski, to... Jeszcze bardzo młody zawodnik. Ten sport wraca. Sam jestem dość młody i zacząłem grać mając lat 16, bo właśnie ten sport został trochę rozpopularyzowany. Zobaczyłem jak ten sport naprawdę wygląda. Nie w takim wydaniu dość WF-owym, gdzie macie piłkę i grajdzie. Jak zobaczyłem jak ten sport naprawdę wygląda, to od razu wiedziałem, że chcę go spróbować. No a ten wspomniany Miłosz Rodzimski to oczywiście syn Tomasza Redzińskiego, czyli trenera męskiej kadry. Miłosz jest najlepszym obecnie polskim tenisistą stołowym, najwyżej sklasyfikowanym w rankingu. Kadra męska przebywa w Danii, bo przygotowują się właśnie do tych mistrzostw świata w Londynie. No spodziewamy się, że będzie to wielkie święto tenisa stołowego, światowego tenisa stołowego, że Brytyjczycy przygotują taką szczególną oprawę tych zawodów. Londyńczycy w ogóle uwielbiają sport na żywo, w szczególności tenis stołowy, widać było to podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie, więc spodziewamy się również, że będzie znakomita frekwencja na trybunach. Wspaniała taka sportowa atmosfera. Tak myślę, że gospodarze przygotują wiele różnych takich niespodzianek, które stworzą szczególną, wyjątkową i niezapomnianą atmosferę, która uczci tą pierwszą setkę mistrzostw świata w tenisie stołowym. No, na pewno jesteśmy też podekscytowani i ciekawi tego, co się wydarzy z jednej strony, a z drugiej strony jako zawodnicy, trenerzy potrzebujemy w tym całym pewnie zamieszaniu utrzymać koncentrację uwagi na naszym sportowym zadaniu. Oczywiście, muszą, muszą się skoncentrować, ale nie tylko chłopcy, czyli podopieczni Tomasza Rydzimskiego, Miłosz Redzimski, Marek Badowski, Mateusz Zalewski, Maciej Kubik i Szymon Kolasa, bo tam w Londynie będą także nasze dziewczyny, drużyna Marcina Kusińskiego, czyli Natalia Bajor, Katarzyna Węgrzyn, Zuzanna Wielgos i Aleksandra Michalak. A początek Mistrzostw Świata już 28 kwietnia. W najbliższy tak, Także idealnie się złożyło. Trzymamy mocno Oczywiście. kciuki za męską i żeńską reprezentację w tenisie stołowym. Krzysztof Kuzak, bardzo ci bardzo dziękuję, dziękuję za to spotkanie. Do 11 już jest, więc musimy kończyć, tak bo jest. się właśnie dowiedziałam, że do 11 się gra, nie do 21. jeden się grał do 21. to, to prawda. prawda. Dzięki Krzyśku i dziękuję za dzisiejszą popołudniówkę. Do usłyszenia. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Życzenia i gratulacje dla jedynki od partnerów z Europejskiej Unii Nadawców z Łotwy. Sierpczniki svecyny Szynkadējmu z tuwajem kaimiņam Polijas Radio no Latvijas Radio. When it comes in the morning,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 To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Dwa samochody osobowe zderzyły się na obwodnicy Warszawy, południowej obwodnicy Warszawy, na ekspresowej dwójce, pomiędzy węzłami Konotopa a Opacz. Na kilometrze 461 zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola i obserwujemy tam bardzo poważny, kilkukilometrowy korek. Zakorkowana jest także ekspresowa ósemka, północna obwodnica Warszawy, gdzie w pobliżu węzła powąskowska doszło do zderzenia Auta osobowego i busa na kilometrze dwunastym mamy zwężenie w kierunku Białego Stoku. Zakrokowana jest także krajowa siódemka pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Dziekanowem Leśnym i to w obu kierunkach. Dobra informacja z ekspresowej siódemki z odcinka pomiędzy węzłami Żurominek a Mława Południe. Zakończyły się wielogodzinne utrudnienia na jestni w kierunku Gdańska. Przypomnę, dzisiaj w nocy, kilkanaście godzin temu, doszło do wypadku dwóch ciężarówek. Trasa S7 była całkowicie zablokowana w kierunku północnym. W tej chwili ruch jest już tam możliwy, a jestnia została całkowicie odblokowana. Jeszcze województwo małopolskie tutaj nadal. Zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Krakowa, na A4, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Podobnie na drodze krajowej numer 28, niedaleko Wadowic czy Mszany Dolnej, a także na obwodnicy Wieliczki, a zatem na krajowej 90-Czwórce. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy od państwa 22 513 11 11 To nasz numer.